Rozdział 20. Pan wyjawiał swe zamiary Izraelowi. Izrael wypróbowany w ogniu utrapienia odejdzie z niewoli babilońskiej. Porównaj z rozdziałem 48 ósmym Izajasza. Słuchajcie tego domu Jakuba, wy, którzy nosicie imię Izraela i wyszliście z wód Judy, z wód chrztu. Wy, którzy przysięgacie na imię Pana, i powołujecie się na Boga Izraela Ale nie w prawdzie ani w prawości Oto nazywacie siebie mieszkańcami świętego miasta Lecz nie opieracie się na Bogu Izraela Którego imię jest Pan Zastępów I który jest Panem Zastępów Od początku oznajmiałem rzeczy przeszłe Z moich ust one wyszły i pokazałem je W mgnieniu pokazałem je Uczyniłem to, ponieważ wiedziałem, że jesteś uparty I kark twój jest drągiem z żelaza, a twoje czoło miedziane Dlatego oznajmiałem ci od początku Pokazywałem ci przyszłość, zanim nadeszła, żebyś nie mówił Mój Boże, kto sprawił? Moja rzeźba? Mój posąg, kto zarządził? Widziałeś i słyszałeś to wszystko Czyż więc tego nie przyznasz? ani że od tego czasu pokazywałem Ci rzeczy nowe, tajemne i dotąd Ci nieznane. Dopiero teraz się tworzą, a nie na początku. I przed dniem dzisiejszym nie słyszałeś o nich, żebyś nie mówił – wiedziałem o nich. Nie słyszałeś, ani nie wiedziałeś o nich, ani Twoje ucho nie było przedtem otwarte, bo wiedziałem, że jesteś wiarołomny i odłona matki zwącie występnym. Przez wzgląd na moje imię powstrzymam gniew i pohamuję się przez wzgląd na moją chwałę, że Cię nie odsunę. Oto jak srebro przetopiłem Cię ogniem i wypróbowałem Cię w piecu utrapienia. Dla mnie, dla mnie samego to uczynię, gdyż nie pozwolę, aby moje imię zostało znieważone i chwały mojej nie odstąpię innemu. Słuchaj mnie, Jakubie, Izraelu którego powołałem Jam to jest Jam jest pierwszy Ja jestem również ostatni Moja ręka kładła fundamenty ziemi I moja prawica rozciągnęła niebo Na moje słowo powstają natychmiast Zbierzcie się wszyscy i słuchajcie Który z nich przepowiedział te rzeczy? Ulubieniec Pana spełni jego słowo które ogłosił pośród nich I wypełni jego wolę co do Babilonu Jego ramię spadnie na chaldejczyków. Tak mówi Pan To ja mówiłem Ja go powołałem, aby to głosił Przywiodłem go i poszczęściłem jego drodze Zbliżcie się ku mnie Słuchajcie tego Nie w skrytości przemawiałem od początku Przemawiałem odkąd zostało to oznajmione Pan Bóg i jego duch Posłali mnie. Tak mówi Pan, Twój Odkupiciel, Święty Bóg Izraela. Ja go posłałem. Ja, Twój Bóg, pouczający Cię w tym, co pożyteczne, kierujący Cię na drogę, którą powinieneś postępować. Ja go posłałem. Gdybyś zważał na moje przykazania, Twój pokój byłby jak rzeka, a prawość Twoja jak fale morza. Twoje potomstwo byłoby jak piasek, jak jego ziarnka, Twój ród. Nigdy by nie usunięto ani nie wymazano Twego imienia z mego oblicza. Wychodźcie z Babilonu, uciekajcie od Chaldejczyków. Okrzykami wesela zwiastujcie i głoście, rozgłaszajcie aż po krańce ziemi. Mówcie, Pan wykupił swego sługę Jakuba. Nie czuli pragnienia, gdy ich wiódł przez pustynię. Zdroją ze skały kazał dla nich tryskać, rozłupływał skałę i wypływała woda. Jakkolwiek uczynił to wszystko i większe jeszcze rzeczy, nie ma dla nich pokoju, którzy są niegodziwi, mówi Pan.